A dzisiaj zapraszamy Was na kolejny podcast z okazji eventu przygotowującego nas do premiery kinowej nowego filmu z Uniwersum Gwiezdnych Wojen pod tytułem Water 1 Gwiezdne Wojny Historie. Jeszcze raz witamy Was bardzo serdecznie w trzecim duecie z okazji premiery Łotra 1. Ponownie jesteśmy w tym samym składzie, czyli ja i Jerry. Cześć Jerry. Cześć Mando. I dzisiaj kontynuujemy ten pierwszy tydzień, pierwszy z trzech ostatnich tygodni, ponieważ premiera już za niecałe dwa tygodnie. Kontynuujemy, zamykamy pierwszy tydzień. Wprowadzenia w filmowe Uniwersum Gwiezdnych Wojen I ponownie będziemy mówić o filmach Które nie są epizodami Które są jakąś tam Ciekawostką W tym filmowym uniwersum Czyli na warsztat weźmiemy dwie telewizyjne produkcje Wydane pod szyldem Ewoków Jest to telewizyjna seria Składająca się z dwóch filmów Pod tytułem Ewoki In a galaxy far far away a brother and sister search for their missing parents. How are we going to find them? We will, don't worry. And fate leads them to the magical Ewoks. We help you. Now, a great adventure begins. It's an action-packed motion picture, featuring incredible special effects from the award-winning team of Industrial Light and Magic. That's Mommy and Daddy. Sometimes when you search for the impossible, an unbelievable adventure unfolds. I wish we had furry creatures like you where I came from. Don't miss the Ewok Adventure. Za do samych filmów przejdziemy, to może dwa zdania. O samych iłokach. Jakie jest Twoje zdanie na temat tych yy, miśków, yy, które pojawiły się w epizodzie szóstym? Lubisz, nie lubisz? Uważasz, że to zepsuło jakoś oryginalne filmy, czy nie? Bo fani raczej chyba iłoków nie lubią. Fani iłoków raczej nie lubią i ja to podejrzewam, że gdybyśmy mieli internet w czasach, kiedy pojawił się powrót Jedi, to pewnie byśmy mieli falę hejtów na Ewoki porównywalną z falą hejtu na Jar Jarra i takie upupienie mrocznego widma, no bo no, umówmy się, że to jest element, gdzie jest widoczne, że jest to robione właśnie pod młodszego widza, trochę pod właśnie jakieś dodatkowe zabawki i dodatkowe wyciągnięcie kasy z jakiejś tam nowej odnogi, nowej żyły potencjalnego złota. Natomiast ja nie jestem jakoś tak bardzo negatywnie nastawiony. Dla mnie oczywiście tak jak widzę, że to jest trochę może i infantylne, trochę może takie pocieszne i trochę niepasujące w pełni do klimatu Gwiezdnych Wojen... To mnie to też jakoś specjalnie nie razi. No, ten świat jest na tyle urozmaicony, że kiedy po tych różnych planetach, które zwiedziliśmy w trakcie epizodu czwartego i piątego, trafiamy właśnie na Endor, no, no to bardziej ja chłonąłem to, że mamy do czynienia właśnie z jakimś kolejnym nowym światem, że mamy kolejnych nowych kosmitów, a to, że one... To, że oni wyglądają jak jakieś właśnie takie trochę pocieszne misiaczki, no to jakoś mnie to bawiło i mówię, w ogólnym rozrachunku nie uważam, żeby to w jakimkolwiek stopniu sam powrót Jedi popsuło. Znaczy ja to pamiętam tak jak mówiliśmy przy, przy okazji wstępniaka, pamiętam bardzo emocje towarzyszące pierwszemu kontaktowi z powrotem Jedi i ja wtedy byłem dzieciakiem i pamiętam, że kino było pełne dzieciaków i pamiętam, że kulaliśmy się po prostu ze śmiechu jak weekend wiesz trzymał się tej kierownicy i, i próbował utrzymać się na tym spiderze. Natomiast no, elementy dla dzieci w Gwiezdnych Wojnach były i będą zawsze. No do Jar Jar'a. Jar -Jar był akurat przykładem bardzo złym, bo to były żarty na zasadzie, wiesz, Jar Jar wchodzi w kupę, Jar -Jarowi język e, wpada gdzieś tam, Jar -Jarowi coś wypada. E, w, no, w nowych epizodach mamy bba 8 który chyba jest jednym z najlepszych tego typu elementów e, skierowanych gdzieś tam jakoś tak żartami może do młodszego e, odbiorcy, chociaż czy ja wiem, no ale... No, ale dobra, załóżmy, że tak jest. Natomiast iłoki, no ja przez długi okres nie lubiłem iłoków. Ja ogólnie przyznaję się, że przez długi okres nie lubiłem tej części oryginalnej trylogii takiej gumowej, kostiumowej, sztucznej. Pomimo, że to jest to jest kurczę urok tych filmów, filmów z tamtej epoki, to ja tego nie lubiłem. I ja przez długi czas nie lubiłem na przykład sceny w kantynie, nie lubiłem scen w pałacu jaby nie lubiłem iłoków. Nie dlatego, że iłoki są, wiesz, miszkami dla dzieci, tylko po mm -hmm. prostu nie lubiłem tych, tych kostiumów no, takie kiedyś. takiego po prostu, tak? no, Między innymi dlatego najbardziej lubiłem zawsze Imperium Kontratakuje, to jeden z powodów, bo tam jest właśnie najmniej tych obcych. I ja tak naprawdę obcych to ja polubiłem bardzo mocno jak... Wszedłem w rozszerzony uniwersum, gdzie wiesz, tych ras się przewijało mnóstwo, ja sobie googlowałem, sprawdzałem, które to rasy, jak oni wyglądają, bo po nazwach ich nie pamiętałem i jakoś dopiero od, od tej pory, jak wracam do filmów i widzę te rasy, które już teraz powiedzmy jakoś rozpoznaję, znam, to mi się to dużo lepiej ogląda. Same iłoki tak jak powiedzieliśmy podczas omawiania Holiday Special, no to jest jakieś tam pokłosie właśnie tej kupy telewizyjnej, która powstała w 78, ponieważ oryginalny skrypt zakładał, że będą to łuki, zresztą gdzieś wyczytałem, że nazwa iłok to jest anagram od łuki, tak no tak to tak trochę naciągane, bo chociażby i nie pojawia się w tej nazwie. No trochę, ale trochę tak pachnie. co ciekawe, i to w sumie jest taka dość fajna ciekawostka, nazwa Iłoki nie pojawia się w Powrocie Jedi. Ja nie mam pojęcia skąd my ją znamy, ale to jest wiele takich nazw, na przykład w oryginalnej trylogii ani razu chyba nie pojawia się nazwa Tatooine. A my ją skądś znamy i jest to tak naturalne i to samo jest z Ewokami. Ta nazwa nie pada, tak samo imię Wicked nie pada w oryginalnej trylogii. Nie mam pojęcia dlaczego, skąd my to znamy, dlaczego to jest tak bardzo zakorzenione już w nas, te nazwy. nie? No a same iłoki zrobiły się bardzo popularne w tamtym okresie, bo powstał m.in. serial animowany, którego ja nie oglądałem, no to takie są gumisie w kosmosie, kiedyś pewnie obejrzę, ale na chwilę obecną nie jest to jakiś wysoki priorytet. Ale to też, czy to nie było tak, że właśnie ten serial animowany to było właśnie pokłosie tych dwóch filmów, które dzisiaj będziemy omawiać? To tak mi się wydaje właśnie, że to tak chronologicznie chyba było, że najpierw właśnie były te dwa filmy, gdzieś tam się mówiło o powstaniu potencjalnym filmu trzeciego, takiego domknięcia trylogii o Iłokach, ale właśnie zamiast tego pojawił się ten serial animowany. No z tego co widzę, serial leciał w 1985, czyli w tym czasie, kiedy no, w tym samym roku premiera miała Bitwa o Endor, czyli drugi film, więc tak... To, to, to by tak wynikało, że jest to bezpośrednio zaraz po filmach serial powstał. Mhm. Powstała też seria Marvela w latach... Yy... 80 chyba, no wtedy, kiedy jeszcze Marvel miał prawa przed Dark Horse'em, to też były takie komiksy bardzo dla dzieci, takie w stylu gumisiów. Ja przyznam, że ja czytałem dość sporo tych komiksów kiedyś bardzo miło mi się to czytało. No taka bajeczka, wiesz, taka bajeczka po prostu. No to ja przyznam się, że tego w ogóle chyba na oczy nie widziałem żadnych komiksów właśnie z iłokami jako głównymi postaciami to było też pod ten serial zrobione, bo tak samo był serial o droidach. Mniej więcej w tym samym stylu też go nie oglądałem i też była seria komiksowa droidy i to się nawet tam gdzieś przeplatało, jakieś, wiesz, łączyły się ze sobą te serie, takie crossovery dla dzieci, No, no, nie? No, no, no, no, jasne. E... No a same filmy, w przeciwieństwie do Holiday Special, wydane zostały na pewno został wydany taki dwupak DVD. Ja w ogóle w tej chwili znalazłem ciekawostkę, no 5 minut przed nagraniem, że w Polsce to się ukazało, druga część Bitwa o Endor ukazała się na kasecie wideo, tylko że to nie była legalna kaseta, to nie było żadne oficjalne wydanie, po prostu w tamtych czasach wychodziło mnóstwo piratów w Polsce. Tego nikt nie kontrolował i między innymi właśnie iłoki e też pojawiły się w Polsce. Pewnie z jakimś tam, wiesz, amatorskim lektorem dogranym w domu. No, ja przyznam, że nie miałem pojęcia do tej pory, że coś takiego było w Polsce. Gdzieś tam dostępne, pewnie w jakimś wąskim obiegu. Ok, no ale przejdźmy już teraz konkretnie do filmów. To są filmy, których akcja. Jakoś tam wpisuje się w historię Gwiezdnych Wojen, ponieważ one, teoretycznie ich akcja rozgrywa się jeszcze przed powrotem Jedi. One umiejscowione są 3,5 roku po bitwie o Jawin. przy czym no, są to zupełnie, zupełnie inne filmy. Ja sobie trochę przegoglowałem recenzji przed tym naszym nagraniem, obejrzałem trochę filmików na YouTubie i ogólnie ludzie bardzo źle oceniałem te filmy i ogólnie ludzie zestawiają to trochę właśnie z Holiday Special, taki, jako taki, takie filmy do wyszydzenia trochę, do, do, do, do darciałacha, do ponabijania się, że takie coś powstało i że to ma związek z Gwiezdnymi Wojnami. I ja już na starcie chciałbym powiedzieć, że ja absolutnie tak nie uważam. Ja uważam, że te filmy są naprawdę dobrymi filmami, ale zupełnie innymi. To, to nie są filmy dla hardkorowych fanów Gwiezdnych Wojen. I, I to jeszcze takich z kijem w tyłku, którzy bardzo sztywno do tego podchodzą yy, i będą marudzić, że to dziecinne, że, że to trochę inne niż Star Wars, że, że nie wiem, że Endor wygląda nie tak, że blastery nie tak strzelają, że, że, że są same dzieciaki, że magia, bo tutaj mamy magię w tych filmach, to są filmy do zupełnie innego odbiorcy skierowane. To są filmy dla dzieci, to są filmy familijne i to są właśnie takie filmy magiczne, fantastyczne. To jest takie dziecięce, familijne fantazy i pod tym kątem te filmy naprawdę sprawdzają się dobrze. Przy czym nie wiem, dlaczego ja już oceniam na starcie, ale po, po prostu może chciałem od tego zacząć, żeby... Bo ja ogólnie będę oceniał te filmy bardzo dobrze. Na starcie już to mówię. To tak jak wspomniałeś o tych recenzjach, to ja zauważyłem, oprócz też tych negatywnych recenzji, to jeszcze jedną rzecz, która w wielu tekstach wypływa, a mianowicie to, że to w ogóle nie powinno być uznawane za jakąś tam większą część Gwiezdnych Wojen, no bo jednak Gwiezdne Wojny to jest taka space opera, a tutaj to mamy w zasadzie do czynienia z fantasy. Znaczy tak jest, że tu jest fantasy, nie? Tu jest trochę magii, ale kurczę dla mnie te filmy mają sto razy więcej klimatu niż takie holiday specials, 100 razy więcej klimatu Gwiezdnych Wojen nawet, bo no i łoki, to jest część Gwiezdnych Wojen, a oni tutaj wyglądają jak żywcem wyjęci z Gwiezdnych Gwiezdnych Wioska na Endorze wygląda jak żywcem wyjęta z Gwiezdnych Wojen. Sam Endor no, jest trochę inny, ale yy, jak dla mnie, ja to traktuję jako część yy, uniwersum, no, jakąś tam poboczną, jakąś tam naprawdę skierowaną do, do zupełnie innego odbiorcy, ale... Dla mnie to, jest, to są okej okay filmy, ja je bardzo mi lubię. Mi to też nie przeszkadzało właśnie i dlatego, dlatego w sumie o tym wspominam, że też chciałem pokazać, że to, to jest jeden z problemów, który jest podnoszony przy okazji tych filmów. Natomiast też jak wspomniałeś o tym, że wielu recenzentów zestawia te dwa filmy z Holiday Special, to wydaje mi się, że to jest grube nieporozumienie. Bo, bo a tak jak też przed chwilą mówiłeś o tym, że te filmy są jakimś tam trochę pokłosiem, czy jakby pomysł na te filmy jest pokłosiem właśnie tamtego syfu, no to tutaj już na samym starcie widać, że inaczej do, do tego podchodzili twórcy z samym Lukasem, no bo jednak Lukas gdzieś tam po tym, jak został ubabrany w tym poprzednim głównie za przeproszeniem, trochę przez przypadek, trochę gdzieś tam przez swoje niedopatrzenie, no to jednak postanowił, że tych filmów dopilnuje i, i zadba o ich jakość. I, I to widać. To jest trochę tak, że te filmy Faktycznie no nie są pewnie, na no czy faktycznie nie są pewnie, no nie są na, na 100% na tym samym poziomie jakościowym i realizacyjnym, co właśnie o, o ta oryginalna stara trylogia, ale tu też trzeba wziąć poprawkę na jedną rzecz, gdzie ja się tak zreflektowałem gdzieś w trakcie trwania chyba drugiego filmu że my też mamy współcześnie tendencję do oceniania właśnie tych filmów o Iłokach pewnie przez pryzmat tego, że one wyglądają na przykład gorzej na wielu polach niż oryginalna trylogia, tylko że bardzo wielu ludzi zapomina o tym, że tak naprawdę to większość z nas tej oryginalnej, starej trylogii nie widziało. No i to jest trochę tak, że mamy w tej chwili wiesz, tą oryginalną starą trylogię przerobioną 150 razy cyfrowo, <grych> podpicowaną, no. podmienioną, zmontowaną na, na 50 różnych sposobów i zestawiamy to z filmami, które są nienaruszone w stanie czystym od tego 1985 roku. No, ja, ja tak podejrzewam, że pod kątem właśnie niektórych kwestii nawet stricte technicznych, no to pewnie... Byłoby tak, że gdyby współcześni jacyś tam recenzenci na przykład czy youtuberzy wzięli sobie na przykład taką nową nadzieję na warsztat, no to też by mieli używanie właśnie, że, że tutaj coś wygląda gumowo, że tutaj gdzieś tam stateczki wyglądają jak z papieru i tak dalej, i tak no dalej, bo, no bo na przykład jak widać było te trailery nowej nadziei na Holiday Special, które były, no to kurczę, to jest przepaść naprawdę wizualna w stosunku do tego, co, co, co po prostu my współcześni widzowie znamy i traktujemy jako właśnie te stare epizody i oryginalną, starą trylogię. Więc to też warto zaznaczyć, że to trzeba brać poprawkę na to, że to po prostu są filmy, które no mają już te 30 lat na karku i, i, i no gdzieś tam ten wiek widać, natomiast tak jak wspomniałeś, no to są filmy dla dzieci i to też warto podkreślić, no bo trzeba brać poprawkę na to, że to jest właśnie kino familijne. No nie spodziewajmy się, że, że kino familijne gdzieś tam skierowane nawet, ja bym powiedział chyba do młodszego właśnie widza, czy nawet nie dla te, już takich młodzieży, dzie, dzieciaków starszych, tylko raczej właśnie dla młodszego widza. Wiadomo, że będzie miał inne tempo, inne rozwiązania fabularne, inny sposób prezentacji całej tej historii niż właśnie coś, co, co byłoby na przykład dla właśnie starszego odbiorcy, czy w ogóle skierowane by było po prostu do nastolat. Chociaż co ciekawe ja znalazłem e, reklamę jedną, drugiego filmu e, Bitwa o Endor i tam było ostrzeżenie, że no, może i dla dzieci, ale było ostrzeżenie, że zawiera tam brutalne sceny i że oglądać na odpowiedzialność rodziców. <śmiech> Tonight's continuing fantasy adventure of Sindel and the Ewoks contains some scenes of suspense and jeopardy which may be too intense for very young viewers. Parents are encouraged to watch with their children. Ale do tego, do tego przejdziemy pewnie, jak będziemy omawiać drugi film, tak troszeczkę szerzej, bo, bo, no bo to tam jest kilka rzeczy, które faktycznie, powiedzmy, można dać ostrzeżenie przed tym. Mhm. Natomiast o samych filmach, to są dwa filmy, które powstały w latach 80. Pierwszy który ma tytuł e, An Ewok Adventure e, znaczy pierwotny tytuł chyba był Ewok Adventure a ostateczny to jest Caravan of Carriage e, An Ewok Adventure on powstał w 1984 roku natomiast w 1900 85, mniej więcej w zasadzie prawie co do dnia dokładnie rok później te, te filmy też wchodziły w listopadzie do telewizji. Premierę miała druga część, czyli Ewoks Battle for Endor i tak jak powiedziałeś Lukas już był zaangażowany dużo bardziej w te filmy, w roli głównej występuje Warwick Davis czyli gość, który grał w powrocie Jedi Uiketa tego głównego Ewoka i no wtedy on, grając w Powrocie Jedi, był jeszcze dzieckiem, ale od tego czasu to jest aktor, który po prostu ma powalającą filmografię, chociaż w tych filmach pojawia się bardzo często gdzieś tam na kilka sekund, albo właśnie w masce, czy w jakimś makijażu często nie do rozpoznania. Grał we wszystkich trzech trylogiach, teraz również będzie grał w Otrze 1, grał chyba trzy albo cztery role, już nie pamiętam w Harry Potterze, grał główną rolę w Willow i grał w tej długiej serii, nie nie wiem, siedmiu czy ilo częściowej Leprecon, Karzeł, taka seria horrorów i moglibyśmy jeszcze wymieniać i wymieniać. Gość, który naprawdę ma się czym pochwalić <laughs> i on również właśnie gra w tych filmach. Grał i Ketan. Those cuddly, courageous Ewoks from Return of the Jedi are back in their own adventure. Join young castaway Sindel Tawani and her older brother Mace on an incredible odyssey across the forest moon of Endor as they search for their missing parents. Pierwszy film to jest historia rodziny, która rozbiła się na Endorze i Mamy dwoje rodzeństwa, Sindel i Mace. I mamy jeszcze rodziców, tych, tych dwojga oczywiście dzieci, przy czym rodzice zostają porwani przez, uprowadzeni przez takiego wielkiego potwora Goraksa. No i nasi bohaterowie Sindel i Mace trafiają do wioski iłoków. Okazuje się, że Sindel jest ciężko chora, trzeba zdobyć dla niej lekarstwo i zostaje powołana ta tytułowa karawana odważnych czyli Mace i kilka iłoków ona się oczywiście rozbudowuje gdzieś tam w trakcie drogi no i oni wyruszają właśnie do Goraksa do jego siedziby by odbić rodziców by zdobyć lekarstwo by uratować Sindel i to tak w skrócie ten pierwszy film tak naprawdę opowiada bardzo Taką stonowaną, bardzo, żeby nie powiedzieć nudną, bardzo wolno prowadzoną historię. Ten pierwszy film dorosłego fana może gdzieś tam, dorosły fan może się gdzieś od tego odbić. No ja, ja powiem szczerze, chyba bym aż tak nie przesadzał. On jest nudnawy momentami, ale to właśnie przez to takie. Tempo, do którego współczesny widz nie jest przyzwyczajony, bo to jest taka w sumie bardzo klasyczna opowieść właśnie, gdzie na początku poznajemy paru bohaterów, później mamy taki film drogi tak naprawdę, gdzie właśnie nam się formuje, tak jak powiedziałeś, ta karawana odważnych, dołączają do tej karawany jakieś tam kolejne postaci, no i mamy finałową potyczkę z Goraxem, czyli no... Taki motyw, który, czy cała historia, którą fantazy wałkowało na 100 tysięcy różnych sposobów przez wieki. I tak jak ja momentami, bo to nawet ci pisałem prywatnie, że, że ja mam nie za dużo do powiedzenia właśnie o tym pierwszym filmie, przez to, że, że tu się tak naprawdę no, jakoś wiele nie dzieje, ale to nie wpływa jakoś bardzo negatywnie na odbiór. No, po prostu no, taka specyfika wydaje mi się tej konkretnej historii. Znaczy ja ten film... Oceniam bardzo dobrze, ja tak staram się obiektywnie patrzeć, że on może jednak znudzić e, no może, może dzisiejszego odbiorcę. Jak tutaj będę nie wiadomo jak zachwycał i zachwalał to, żeby potem nie było do mnie pretensji, ale mnie on się podobał bardzo. Chociaż teoretycznie, patrz, początek mamy dość podobny jak w Holiday Special. My tutaj też mamy chyba z 10 minut iłoki e mówiące do siebie po iłoczemu. E nie pamiętam jak się nazywa ten ich język. E, przy czym tutaj mamy e, narratora, narratora z OFU, który opowiada nam te Historię i gdzieś tam co jakiś czas im przerywa i, i, i, i snuje tę opowieść, także nie mamy, nie jesteśmy zostawieni tylko z tymi dziwacznymi dźwiękami. I przepraszam, wpadnę Ci tylko w słowo, że ja to lepiej znosiłem, bo te iłoki mówią trochę jak nasz młody i po prostu to mnie tak bawiło, bo one dokładnie mówią jak nasz młody, że one takie, wiesz, takie mają trochę, nie wiem, czy to będzie właściwe słowo, antropomorficzne dźwięki wydają z siebie i to po prostu, no, cały czas miałem takie skojarzenia właśnie, że tu nasz maluch właśnie by się z nimi dogadał po prostu w ich języku, nie? Także mm -hmm. dlatego to lepiej przyjmowałem niż, wiesz, te porykiwania łukich w Holiday Special, no bo tam to było dużo cięższe, wydaje mi się, dla odbiorcy przeciętnego. Natomiast, no... Odkładając na bok tempo filmu, to dla mnie w tym filmie gra w zasadzie wszystko. Po pierwsze postacie mnie jakoś nie wkurzały, a to się często zdarza w filmach, gdzie mamy e, dzieci jako aktorów. Muzyka jest świetna, muzyka jest kapitalna. Scenografia, ja uważam, że po prostu ten film wygląda bajecznie. Ja sobie zdaję sprawę, że to wygląda trochę inaczej niż w szóstym epizodzie, gdzie mieliśmy typowo cały zalesiony Endor. Tutaj mamy i jakieś pustynie, i jakieś górskie tereny, i mamy jakieś zamki i tak dalej, i tak dalej. To znaczy to, to bardziej w drugiej części, ale w pierwszej też gdzieś tam to się przewija natomiast plenery uważam, że wyglądają świetnie. Tła wyglądają kapitalnie, szczególnie w nocy, gdzie widzimy jakieś tam planety na niebie. To wygląda trochę jak, nie wiem, jak w starych westernach, jak malowane te tła, ale nie, to... No to... są, to chyba są malowane tła. Ja no właśnie no sobie tak zanotowałem, to... że, że to są, że te, te tła są bardzo, bardzo ładne. No to, to super wygląda po prostu. No to robi właśnie... taki klimat właśnie, biorąc pod uwagę, że to jest taki magiczny, familijny film, to robi kapitalny klimat. Te tła wyglądają świetnie. Yy, no okej, okay. można narzekać, że efekty są są słabsze, ale właśnie w taki sposób y, twórcy wychodzą obronną ręką, serwują nam wizualnie piękny świat y, tańszym kosztem, chociaż ten film miał z tego co się orientuje dość duży budżet, jak na produkcję telewizyjną to chyba miał nawet dość, nawet ogromny budżet, y, poza tym y, kostiumy. To wygląda kapitalnie, no i łoki i, wszel i wszelkie stroje, ja tutaj już tak, kurczę, bo ja będę to wszystko powtarzał przy drugiej części. Bo <głos> <głos> w obu częściach to gra, tylko że w tak, drugiej tak. części mamy jeszcze negatywnych bohaterów, którzy też wyglądają świetnie, chociaż gumowo. No i pod tym kątem wygląda kapitalnie. Jak dla mnie efekty, pomimo, że to kuje po oczach, to, to też ma swój urok w takim filmie, bo tutaj mamy efekty poklatkowe albo nawet takie kukiełki na sznurkach, no bo tam w pewnym momencie pojawia się pająk, no to on jest po prostu takim nieruchomym, wielkim pająkiem na żyłkach. No on, tam on, on nie ma żadnej animacji w sobie chyba, bo jest taki potwór się pojawia w pewnym momencie, który tam atakuje Mesa i Sindel, no to on jest zrobiony poklatkowo i to widać, to wali po oczach ale to, to i tak ma swój urok ma, ma jakiś taki swój czar natomiast Gorax wygląda po prostu jak dla mnie rewelacyjnie Goraxa ja się po prostu bałem jak, jak kiedyś gmorka za dzieciaka w niekończącej się opowieści jakbym obejrzał to za dzieciaka to coś czuję że Gorax by mi się śnił po nocach i to tak w skrócie to, co ja tutaj na plus, a na minus ciężko mi w ogóle cokolwiek znaleźć tak szczerze, bo to wszystko łącznie gra i tworzy naprawdę fajny, klimatyczny film. No można się doczepić do tej magii, ale ona tutaj też współgra z tą historią. Ona może się kłóci gdzieś tam z Gwiezdnymi Wojnami, ja nie mam tak do końca zdania, czy magia jest na plus, czy na minus. Rozpatrując to jako wielkie uniwersum gwiezdnowojenne, można gdzieś tam się do tego doczepiać, no ale to, do tych to, filmów to pasuje świetnie. Tak nie biele, nie ma, no, to... tam ten kamyczek gdzieś tam leci, i jakieś tam oni dostają te swoje, każdy dostaje jakiś prezent na drogę, prezent, podarunek taki na drogę, który ma im tam gdzieś pomóc, bo to na, na tym polega, że każdy dostaje coś na drogę i tam Mace to jest taki, który chce dostać broń albo coś, a dostaje kamyk i on ten kamyk wyrzuca, ale któryś i go bierze i, i, i to są takie lekcje po drodze oni dostają, że tam Mace się nabija że tutaj jakiś iłok jest cienki, a on mu pokazuje, że jest dobry i to, i to nie jest tak, że on się dalej wkurza czy coś, tylko, tylko od razu tam przyznaje mu rację, tak tego typu I, i w ogóle później oni są postawieni też w takich sytuacjach właśnie dwójkowych, że jakoś tam... Y Jakoś tam ktoś czymś w jakiś sposób Musi pomóc tej drugiej osobie Ta cała podróż to jest na tej zasadzie Takie budowanie przyjaźni Budowanie gdzieś tam tej, tej całej drużyny i, i, i, I budowanie też trochę Właśnie na zasadzie par No nie wiem czy coś chcesz dodać w zasadzie ja się z większością czy, czy prawie ze wszystkim się zgadzam bo tak jak wspomniałem to ja sobie właśnie nawet zanotowałem, że te tła i krajobrazy wyglądają świetnie muzyka jest super, bo to też warto wspomnieć, że za muzykę odpowiada Peter Bernstein syn słynnego Bernsteina tego, który pewnie niemały worek Oscarów w swojej karierze zgarnął i no tutaj odwalił kawał dobrej roboty, ale to też właśnie na plus trzeba bardzo zaliczyć twórcom, że oni po prostu umiejętnie wykorzystali wszystkie te elementy, bo tak jak wspomniałeś też o tych efektach specjalnych, to one z jednej strony niby rażą, bo, bo faktycznie tam na przykład jak mamy nieraz jakieś takie potwory, tam, ale tak tego szczura takiego na przykład, jakiegoś dużego czy, czy tego pająka, no, no, no, to, no. To, to potrafi wyglądać w pierwszej chwili dziwnie, tylko że no kurczę, to w sumie do tych iłoków i do tego Endoru to pasuje, to jakoś się tak bardzo nie gryzie, bo, bo też jak się weźmie właśnie od razu, czy ma się z tyłu głowy to, że, że to jest właśnie takie kino familijne, no to jednak ten design właśnie tych, tych wszystkich potworów tak... Nie, nie jest czymś negatywnym, a też są rzeczy, które wyglądają super, bo tak jak mówisz, właśnie Gorax jest bardzo fajny, a na mnie super wrażenie zrobiła cała scena z pajęczyną, bo przecież tam jak wspomniałeś o tym pająku, to tam jest na przykład taka sekwencja, gdzie oni idąc takimi podziemiami ala właśnie dochodzą do pajęczyny utkanej w domyśle przez tego właśnie ogromnego pająka i ta pajęczyna teoretycznie, wiecie, to... Wygląda trochę jak takie, taka pajęczyna w starych horrorach, tak mi się skojarzyła, ale no to po prostu ta scena wygląda kapitalnie, jest rozegrana kapitalnie. A, a co do tego budowania postaci, to tu jest jedna rzecz, która mnie trochę zaskoczyła w tym filmie, bo faktycznie tak jest, że te relacje są budowane, ale to jest o tyle interesujące, że no nie wiem, to będzie spoiler, ale wybaczcie, to chyba Wam filmu nie popsuje, że ja odniosłem wrażenie z perspektywy tego, co dostajemy na koniec, czyli że ginie jeden z Iłoków właśnie z naszej ekipy, no to to było bardzo fajnie poprowadzone, bo właśnie mieliśmy to budowanie tej relacji przez właśnie całą tą podróż i to, te takie właśnie różne nauki, które Mace pobierał, można powiedzieć, życiowe właśnie w toku podróży. No i właśnie to było takie zwieńczenie, gdzie on się musiał tak na dobrą sprawę gdzieś tam z tą śmiercią no, przyjaciela już na tym etapie y, pogodzić. A, a to też przecież jest, można powiedzieć, scena taka wielowarstwowa, bo z jednej strony właśnie Mace musiał się pogodzić ze śmiercią przyjaciela, a z drugiej strony właśnie no to iłok poświęcił się, można powiedzieć, dla też swojego ludzkiego przyjaciela, no tak na dobrą sprawę, no teoretycznie obcej osoby, nie? Więc tak w takim filmie familijnym, no to, to mi się wydało, wydało interesujące, no bo szczerze mówiąc to, to się trochę zaskoczyłem, nie sądziłem, że, że wiesz, że tutaj komukolwiek może się coś stać, no bo tak miałem właśnie wrażenie, no że wiesz, no film dla dzieci, no wszystko będzie zakończone mm -hmm, szczęśliwie, mm -hmm. a tu nagle po prostu taki cios, nie? W, w sumie to było fajne. To brzmi źle, że śmierć była fajna, ale mam nadzieję, że rozumiecie słuchacze, drodzy, o co mi chodzi. Że, że po prostu to od strony fabularnej, to wydaje mi się, że to było ładnie, ładnie poprowadzone. Ale też dzieciom też takie rzeczy trzeba pokazywać i trzeba mówić i, i to... Nie no, ja się zgadzam. Jak zgadzam dla mnie się. jak najbardziej na miejscu, że coś takiego się znalazło również w filmie dla dzieci. Okej. Okay, no to chyba o pierwszym filmie to na razie tyle. An ABC premiere presentation. From the creator of the Star Wars saga, Noah. Here they come. Lucasfilm journeys throughout the heavens for the mightiest combat of the galaxies. I have the power. I will give you untold. In no other lifetime lived any greater evil. There's no escape for you, my little one. Or any grander adventure. Ewoks: The Battle for Endor. Next drugi film, który miał premierę rok później, Bitwa o Endor. Jest już dużo bardziej, powiedzmy, napakowane w efekty. Jeżeli już mówimy o tym, że zaskoczyła nas śmierć w finale, to tutaj otwarcie mamy, mamy bardzo mocny. ciężkie i, i, bar, i bardzo zaskakujące, bo pierwsza część skończyła się happy endem, skończyła się połączeniem tej rodziny, głównej rodziny głównych bohaterów. Wszyscy żyją sobie szczęśliwie, oni dalej naprawiają statek i tam docelowo chcą opuścić ten Endor i wrócić do siebie do domu. Natomiast druga część, akcja... Rozgrywa się trochę później, kiedy wioska Ełoków zostaje zaatakowana przez cały Legion czarnych charakterów i w tym otwarciu, to otwarcie w ogóle bardzo mocno kontrastuje z tym happy endem I, i tak trochę nawet, ja nawet trochę byłem zaskoczony, tak nie do końca jestem pewien czy pozytywnie, bo e, już pomijam to, że to było ciężkie dla dzieciaków i się wcale nie dziwię, że było to ostrzeżenie, bo nagle dostajemy wpysk czymś takim, bo tutaj naprawdę ginie 3 czwarte głównej obsady w tych pierwszych scenach filmu, plus ginie mnóstwo iłoków, e a ta resztka, która przeżyje, to w zasadzie wszyscy zostają wzięci do niewoli i udaje się uciec tylko Sindel i Wicketowi. I oni przez resztę filmu gdzieś tam na swoich barkach y, tę historię mają. No i to jakoś dla mnie jest dziwne, bo wiesz, dostajemy chwilę wcześniej, przynajmniej tak jak ja to oglądałem, film po filmie, dostaje happy end, a za chwilę dostaje coś takiego. Tak jakby tak jakby ten happy end... tak. Trochę to umniejszało. No, skasowane po prostu, no. można powiedzieć. No. no, Natomiast w drugiej części twórcy postawili na czarne charaktery, których w pierwszej części w zasadzie nie było, no bo ten Gorax był gdzieś tam w klei, ten Gorax, no ciężko powiedzieć, żeby to był jakiś wyraźny czarny charakter. To była po prostu postać taki tam, taki jaskiniowy troll kryjący się gdzieś tam i w, tylko w kilku momentach wychodzący z cienia, wychodzący z tej mgły na pierwszy plan. No to taki po prostu, nie wiem, to taka siła natury była bardziej niż czarny charakter sensu stricte, no bo, no bo on tak działał, nie? Że to, to nie były jakieś przemyślane plany z jego, z jego strony, no tylko po prostu no... Można powiedzieć, że tak, tak on funkcjonował właśnie gdzieś tam żywiąc się, czy to i łokami, czy właśnie no, tutaj sobie smaczniejszy kąsek porwał, no ale to nie był jakiś taki złoczyńca, który, który no, kierował się w ogóle jakimś swoim takim misternym planem, no bo tutaj taki plan w sumie jest w tym filmie. I tutaj mamy właśnie tak, po pierwsze jest Lord Terak który ma właśnie, który dowodzi właśnie tą, tą całą armią takich, nie mam pojęcia jak oni się nazywają, no... Ptaki... oni jakoś, A. tak widziałem, że gdzieś są nazywani maruderami w, w, w recenzjach. No tacy typowi gumowi kosmici, w gumowych maskach, tego mamy tutaj mnóstwo, to naprawdę ostatnio chyba tyle takich postaci to mogliśmy widzieć, nie wiem, właśnie w Pałacu Udżaby, tyle tego typu postaci. A towarzyszy mu wiedźma Szaral i to jest w sumie cholernie ciekawa rzecz, bo to chyba nie pada w filmie, ale wszędzie gdzie sobie googlowałem, ta informacja pada, bo to jest Wiedźma z Datomiry. No właśnie o to miałem cię pytać, bo kurczę, ja też to znalazłem i to mnie szokowało, bo pamiętam twój podcast właśnie poświęcony Maulowi, gdzie, gdzie tam właśnie pojawiał się wątek Sióstr nocy i, i Datomiry i po prostu mnie lekka zatkało, jak ja zobaczyłem właśnie gdzieś tam w ciekawostkach, że, że tutaj ta Wiedźma to jest właśnie Jedna z sióstr nocy, czyli, czyli to też jakby potwierdza, że to jakby fabularnie tak jest jakoś tam umiejscowione. Ale to jest mega, bo datomira i siostry nocy do kanonu zostały wprowadzone w książce Ślub Księżniczki Lei. Czyli Przynajmniej ja tak zawsze myślałem, a teraz wychodzi na to, że to Iłoki wprowadziły je do kanonu, zakładając, że Iłoki od początku były kanoniczne, bo ja nie mam, naprawdę nie posiadam takiej wiedzy, czy to tak było. I Siostry Nocy na początku w książkach one trochę inaczej wyglądały. Później yy, serial Wojny Klonów w trochę tę historię przedstawił na swój sposób. To nie każdemu się podobało takiemu staremu fanowi. Wielu fanów właśnie narzeka na, na, na wojny klonów, że to zepsuło kolejną, jakąś tam kolejny element Gwiezdnowojennego rozszerzonego uniwersum, ale jak się teraz okazuje Wiedźmy z Datomiry zostały wprowadzone jeszcze wcześniej i to później książki to trochę przeinaczyły. No bo tutaj mamy kobietę, która wygląda po prostu jak z jakiegoś, nie wiem, jak z jakiegoś, z takiego starego typowego fantazy jak, jak z jakiegoś, nie wiem, pierścieni róża czy coś. Ona tak. W klasycznym bierze ten pierścień, damskim pancerzu. No, no, bierze ten pierścień, przekręca go i w tym momencie owija się takim płaszczem z czarnych piór i zamienia się w kruka i lata po tym Endorze w postaci kruka. Co ciekawe, gdzieś tam znalazłem informację, że ona, ta postać, pojawia się w młodzieżowej adaptacji epizodu 6. Nie w takiej normalnej książkowej adaptacji, tylko w jakiejś młodzieżówce wydanej w 2004 roku pojawia się w powrocie Jedi gdzieś. Pewnie tylko wspomniana, ale to fajnie łączy to, mhm. że gdzieś tam na Endorze pewnie jest w jednym zdaniu powiedziane, że była taka wiedźma, nie? Dla mnie mega, dla mnie super. No, I fajnie, fajnie ta informacja smutny. nie pada w filmie, ale... O niej jest dużo artykułów gdzieś tam na jakichś Wikipediach czy, czy innych Osusach i tam jest sporo źródeł podanych, czyli ja myślę, że ona się pojawiała w różnych, wiesz, tam e, słownikach, postaci, w jakichś atlasach, w tego typu e, źródłach, nie? Także pewnie w tym miejscu, w, te, w tego typu książkach została jakoś tam rozwinięta jej, jej historia bardziej właśnie i dopowiedziane to, że ona jest z Datomiry. No ale to super, bo to tylko w, na plus, bo to buduje ten szerszy kontekst i buduje ten szerszy świat, więc bomba. No, oprócz tego pojawiają się dwie nowe postaci pozytywne, czyli Noah, taki pustelnik, który kiedyś tam dawno temu rozbił się na Endorze i teraz mieszka sobie w takiej chatce i jest nim Tik, taki dziwny kosmita, który raczej nic nie mówi, potrafi tak szybko biegać, cały czas ma ten sam wyraz twarzy, takie wystawione zęby. No i tu warto wspomnieć, że w roli no Noe możemy zobaczyć Wilforda Brimleya, bo to jest w sumie aktor, który w tamtym okresie był dosyć znanym aktorem i popularnym. On grał przecież w The Thing Carpentera grał w Kokonie między innymi. Także no, to, to był aktor, który no, gdzieś tam też był jakąś marką w Hollywood. nie? Więc to, to też było na plus, można powiedzieć. właśnie. Za to właśnie teraz w tej chwili kliknąłem na IMDB i z tego co nie zdawałem sprawy, tego Lorda Teraka gra Karel Strike. Kenny, zakładając, że dobrze to czytam. I to jest też bardzo, bardzo charakterystyczny aktor. On grał w Twin Peaks. To jest taki bardzo wysoki, łysy koleś to z taką rozciągniętą twarzą. Grał mm. w rodzinie Adamsów. Tak, tak, tak. Teraz będzie grał chyba w grze Geralda Stevena Kinga. Grał w facetach w czerni i pewnie jeszcze bym mógł sporo jego jakiś bardziej znanych występów przytoczyć, ale ogólnie jest to bardzo charakterystyczna postać. Jak zobaczycie gdzieś twarz, to będziecie od razu wiedzieli o kim mowa. Także to też znany aktor. No i to też to tak jak trochę zeszliśmy na nazwiska, to w ogóle nie, na pewno też doczytałeś, że tutaj za scenariusz odpowiadali bracia Witt, którzy wsławili się między innymi tym, że oni powołali do, do życia Lidika w Pitch Blacku, w już w ładnych parę lat później, także, także to też w sumie ciekawostka, że, że dwóch gości, którzy stworzyli, no tak nie bójmy się użyć tego słowa, ikoniczną postać w science fiction, jaką jest właśnie Riddick, no, gdzieś tam na początku swoich karier pewnie zaczynali pracując przy iłokach i współpracując z George'em Lukasem. No to fajnie, fajnie, ale nie doczytałem, bo ja nie znam Ridika. Przykro mi. Widziałem chyba jeden film, ale wiem, co to jest, także wiesz, no ciężko by było nie wiedzieć. Także no, no, tak, dokładnie. rozumiem, rozumiem kaliber i rozumiem, że <śmiech> warto to nadmienić, biorąc pod uwagę, o jakim filmie mówimy, o jak mało znanym filmie mówimy. Okej, okay. no i. By... Cała akcja polega mniej więcej na tym, że tym razem ta nasza nowa drużyna, która się utworzyła, czyli Noah, starszy pustelnik, Tik, ten dziwaczny kosmita, Wicked i Sindel, no chcą odbić pozostałych Iłoków z tego zamku Lorda Teraka. Mamy dużo, dużo więcej magii, mamy dużo więcej akcji, dużo więcej efektów, potworów, to są ponownie efekty poklatkowe, ponownie można by właśnie wypunktować muzyka, scenografia, plenery, chociaż tutaj są troszeczkę inne niż w jedynce. Ponownie gdzieś tam klimat jest, jest jednak dużo mroczniej, bo jedynka nie była aż takim mrocznym filmem. Poza tymi scenami, gdzie pojawiał się Gorax, to, to, to nie mieliśmy jakoś tak aż takiego, znaczy tutaj też to nie jest nie wiadomo jaki mrok, który by nas tam gdzieś przygniatał do podłogi, ale jest mroczniejsze niż pierwsza część trochę bardziej wizualnie zbliżone do Gwiezdnych Wojen, ponieważ w pierwszej części te blastery to strzelały bardziej jak fazery ze Star Treka, takim pojedynczym promieniem, długim, ciągłym, a tutaj to wygląda jak z Gwiezdnych Wojen, te strzały z blasterów, później ich te rozbłyski, takie, takie iskry, jakie powstają po uderzeniu w coś, to wygląda jak w Gwiezdnych Wojnach. No, w jedynce strój Mesa wyglądał jak strój pilota z X-Wing'a, ale tutaj mhm. kurczę, ta, te Wnętrza statków, ostatnia walka, przecież ostatnia walka, ta już na, na powierzchni Endoru, ta partyzantka i e łoków to wygląda jak żywcem wyjęte po prostu z finału epizodu szóstego. Tylko jeszcze dodatkowo tutaj łoki e z blasterami, z blasterów tam strzelają, ale, ale to jest żywcem wyjęte po prostu. Te same jakieś pułapki, tego samego typu dźwięki, gdzieś tam dęcie wrogi, no to wygląda po prostu jak, jak, jak, jak epizod szósty w wersji takiej bardziej fantazy, bo trochę innych mamy przeciwników. No i, i tutaj, tak jak wspominasz o tym takim trochę cięższym klimacie, to właśnie to jest i wizualnie, i pod kątem tej akcji, bo na przykład nie wiem, czy to też odniosłeś takie wrażenie, że właśnie ta cała armia Teraka, oni trochę wyglądają i się zachowują tak jako takie stado, że się tak wyrażę, jako taka armia, trochę jak takie te obdartusy z Mad Maxa, czyli te dziczałe takie społeczeństwa gdzieś tam, gdzie oni się też poruszają takimi jakimiś samochodami, czy wozami. Bardziej gdzieś tam na tych takich dinozaurach śmiesznych, czy, czy jakichś takich no, kosmicznych potworach, jeżdżą, i, i to mi się jakoś tak mocno z Mad Maxem kojarzyło. No i właśnie ta, i ta, ten początek, właśnie ta, ta no, nawet nie tyle bitwa, no co można powiedzieć, masakra na początku, i właśnie ten koniec, no to, to jest daleko bardziej intensywne. Zresztą dla mnie na przykład się muszę przyznać, że te Iwoki z blasterami to było trochę upiorne, tak jakoś, nie wiem, to. To nie grało troszeczkę, jak, jak widziałem po prostu, jak te iłoki tam strzelają po prostu z karabinów i, i zabijają kolejnych właśnie tych tam maruderów. No i tak a propos właśnie elementów takich Gwiezdnowojennych, to ja w jednym z pojedynków, które tam w trakcie tej finalnej bitwy się toczą, czyli jak mamy starcie Noe z Terakiem, to, to stwierdziłem, że to jest trochę taki pojedynek, jak mieliśmy w Nowej Nadziei spotkanie Wejdera z Obiłanem, bo to też jest wiesz, tak sfilmowane jako, jak, jak wielcy przeciwnicy po prostu w, w pojedynku jeden na jeden, który ma tam rozwiązać po prostu cały ten, ten konflikt I, i to takie jakieś dziwne skojarzenia w mojej głowie zrodziło. Natomiast Paradoksalnie, mimo, że tych efektów jest więcej, to ja odniosłem wrażenie, że w tej bitwie o Endor te efekty były trochę słabsze. Ja nie wiem, czy to była kwestia tego, że ich było po prostu zdecydowanie więcej. I, i wiesz, jak tam były te właśnie wszystkie sceny, nie wiem, na przykład jak oni jadą właśnie na tych stworach przez las i tam drzewa padają no, no, no, pod stopami i tak dalej. I przez to, że to było zrobione w tej takiej technice poklatkowej, no to to się trochę rzuca obecnie w oczy. Natomiast to, to też nie jest tak, że to jakoś tam bardzo razi, natomiast no, wyglądało to trochę słabiej w, w mojej ocenie. No i jedna rzecz też mnie w sumie trochę rozbawiła, że tutaj mamy dosyć szumny tytuł tego filmu, bo mamy bitwa o Endor, a tak na naprawdę ta bitwa o Endor to się okazuje bitwą o, o jeden rdzeń mocy trochę, więc to tak trochę zabawne. Trochę tak jak y, bodajże w piątej części oryginalnej serii Planety Małp, której tytuł jest Bitwa o Planetę Małp, a to też był film chyba ostatecznie już telewizyjny, tam były cięcia takie budżetowe, że mniej więcej Bitwa to też było sześć samochodów na, na, na, na sześć innych pojazdów i się tukli ze sobą, no mniej więcej tak to wyglądało. I ja się z Tobą zgadzam, ja tak zapamiętałem te dwa filmy, bo ja je widziałem w 2009 roku i nawet Ci mówiłem, że to tak będzie wyglądać, że pierwszy jest bardziej stonowany, tam mniej akcji, spokojniej. Tak, tak a w drugim z kolei jest więcej akcji, ale efekty są słabsze, no bo pewnie też przez to, że ich jest więcej, pewnie też wtedy kasę trzeba było inaczej rozłożyć skoro ich jest tak dużo, a tam wcześniej pojawiało się ich mniej jednak no a druga rzecz to, że, co, że też z nimi cały czas obcujesz, więc cały czas widzisz te jakieś tam niedociągnięcia a w, w pierwszym filmie na trochę inny klimat postawili jak tam mamy dwie sceny czy trzy z jakimiś yy, właśnie efektami pokładkowymi to to aż tak nie razi ale to też i trzeba, trzeba od od razu zaznaczyć wyraźnie jeszcze, że właśnie w stosunku do tego pierwszego filmu to jest dzieło z zupełnie innym takim zdecydowanie szybszym tempem, no bo tutaj zaczyna się można powiedzieć od trzęsienia ziemi i tak na dobrą sprawę poza takim jednym przystojem w środku, kiedy Właśnie Sindel, z Wicketem z, spotykają się z Noe i, i tym jego pomagierem, i tworzy się nam ta, takie no, nowe przymierze, można powiedzieć, gdzie mamy takie trochę uspokojenie, właśnie, jeżeli chodzi o ten film. To ja miałem wrażenie, że tutaj to akcja pędzi po prostu do przodu cały czas jak szalona normalnie, także mm -hmm, to mm -hmm. jest zupełnie zupełnie inne tempo pod tym kątem. No przecież już sam początek tej, po tej całej bitwie, to za chwilę mamy walkę na, nad, na, nad, nad przepaścią, a jeszcze chwilę później mamy jaskinię pełną czaszek i szkieletów, którą nie wiedzieć, dlaczego oni sobie yy, upodobali za, <śmiech> tak, przyjęli tak, tak. za, za, za miejsce na nocleg i w ogóle ich nie, nie dziwiło, że tutaj coś może być niebezpieczne i atakuje ich wtedy przecież smok, zrobiony też bardzo źle poklatkowo, co zresztą fajne, wtedy wicket buduje lotnie, to takie trochę nawiązanie do jedynki, gdzie był też na początku pokazany lot na lotni, to czy znaczy nawiązanie, no jakieś takie, takie połączenie. No to była chyba akurat jedyna scena, która mi się y, tak autentycznie y, nie podobała, bo to było już trochę nazbyt głupie, jak na mój gust, y, bo tam była taka scena, jak Sindel jest porwana przez takiego ala czy jakiegoś tam smoka, czy coś i i po prostu weekend właśnie na lotni, yy, tam kamieniem uderza tego pterodaktyla w głowę, jeszcze w locie łapie spadającą no, no. sindel. To było po prostu tak od czapy, że, że gdzieś tam to, no. to na, na moment mnie to trochę wybiło, żeby nie powiedzieć zdegustowało, ale, ale w, no szybko wróciło to wszystko na jakieś tam właściwe tory i, i ogólnie okej. Okay. Jeszcze coś chciałeś powiedzieć, ci przerwałem. Znaczy, o jednej rzeczy jeszcze w sumie nie powiedzieliśmy na początku, mówiąc o pewnych różnicach w stosunku do pierwszego filmu, a warto wspomnieć, że w bitwie o Endor Wicked mówi mówi po angielsku już tak znaczy dosyć ładnie. on pierwszy już zaczynał, bo tam się w pewnym momencie Mace nabijał z niego i z niej, że jak ona wyzdrowiała trochę i mówiła, że, że tutaj coś jej powiedzieli, to Wicked się, Mace się z niej nabijał, że przecież oni nie mówią, a Wicked już tam pojedynczymi słowami wtedy się wypowiadał, mówił tam coś, lekarstwo, tak, takie, tak, tak, takie tak, tak, pojedyncze tak. słowa. No, a że to jest dokładnie. kilka miesięcy później, akcja rozgrywa się chyba drugiego filmu, no to ona już go pewnie nauczyła mówić. No i, no i no, no musieli to zrobić. No, mamy w... Nie no, jeżeli mamy film skupiony na dwóch postaciach tak na przez większość czasu ekranowego no to gdyby to miało wyglądać tak, że mamy Sindel i tylko popiskującego Wiketa, no to by było pewnie ciężkie znowu do strawienia, więc to w sumie naturalny ruch ze strony scenarzystów okej, okay, no a podsumowując, która część tobie się bardziej podobała? No, w sumie to mnie zażyłeś bo, ale bo, ci kurczę, powiem, że ja o tym myślałem co powiedzieć i też mi ciężko powiedzieć, bo mi ogólnie one się obie podobały są inne ale gdybym miał wybierać, to chyba jednak jedynka. Pomimo, że nie ma tej aż takiej akcji, pomimo, że to nie galopuje tak do przodu, to dla mnie jest właśnie bajecznie, wizualnie ona zrobiona i gdybym miał na przykład z dzieckiem oglądać, to wolałbym oglądać właśnie taki wolniejszy film, gdzie gdzieś tam jest pokazane, jak nam się rodzą różne przyjaźnie i naprawdę bardzo ładne plenery i bardzo ładne tła, niż właśnie takie potwory biegające, strzelające, zabijające, bo, bo w jak dla mnie właśnie, pomimo, że z punktu widzenia dorosłego człowieka to się ogląda chyba lepiej, no bo jest szybsze, jest więcej akcji, ale to jest takie właśnie strzelanie potworów, jakieś czarownice, ludzie giną, główni bohaterzy giną, takie trochę jakby się trochę jakby się pominęło z targetem, chociaż ja absolutnie nie krytykuję tego filmu, żeby to tak nie zabrzmiało. W sumie się zgadzam, bo no, to, to tak jest, że jednak chyba te, ta jedynka, patrząc z punktu widzenia właśnie tego docelowego odbiorcy, chyba jest bardziej udanym filmiem. w tym sensie, że jest taka mimo wszystko spójniejsza. Ta Dwójka jest szybsza, jest lepsza, to jest takie trochę mroczniejsze fantasy, ja bym powiedział, ale właśnie wydaje mi się, że właśnie przez to naładowanie akcją, przez to tempo ten film się po prostu chyba trochę gorzej zestarzał, tak, tak mi się wydaje I, i, i nie wiem, jakoś mimo wszystko właśnie mi się wydaje, że chyba nawet pomimo tego, że w którymś momencie przygoda wśród iłoków trochę mnie znudziła, co, co tam przyznawałem, to wydaje mi się, że właśnie takie do obejrzenia z dzieciakiem to jest, to jest lepszy film, a jak podrośnie, można zaserwować drugą część na spokojnie no i, no i tyle. A jak to się w twoim odczuciu sprawdza, znaczy ja nie widziałem zbyt wielu filmów z tego gatunku, ale ty jesteś na bieżąco z Willow, który powstał trzy lata później. Fakt, że on powstał, to był film kinowy, więc trochę inny kaliber filmów, ale również film, również ten sam aktor i to również było jednak takie właśnie mroczniejsze fantazy, pewnie dla młodszego odbiorcy, z tego co ja pamiętam, nie widziałem Willow już od ładnych paru lat. No, Willow mi się podobał zdecydowanie bardziej. Ja pamiętam, że nawet wypatrywałem trochę takich elementów, które by mi się z Willow mogły kojarzyć, bo my żeśmy trochę o tym prywatnie rozmawiali, a przecież zaczęło się wszystko od tego, że ja właśnie przy powtórce niedawnej Willow się zorientowałem, co albo wyparłem, albo nie wiedziałem o tym po prostu że tam historię stworzył właśnie Lukas. Czyli mamy taką samą sytuację, jak właśnie w przypadku tych dwóch filmów o Iłokach, gdzie to też jest opowieść jego, jego pomysłu. No i tak na dobrą sprawę, to, tak jak Willow mi się podobał zdecydowanie bardziej, to, to gdzieś tam możne, by się można paru elementów wspólnych dopatrywać, ale, ale to bardziej w, ja widzę w Willow i walking niż odwrotnie. W tym sensie, że tam jak też żeśmy o tym rozmawiali, ci, którzy pamiętają Willow, to, to na pewno będą kojarzyć, że tam mamy tych Nelwinów, czyli to takie Ala, no nie wiadomo, czy to takie Niziołki, czy to jakieś krasnaludy, no, inny świat fantazy, więc. Po prostu mali ludzie, o tak najkrócej rzecz ujmując, jakieś takie karły i tam jest parę takich scen, gdzie mamy na przykład takie jakieś święto w wiosce albo w ogóle pokazaną jakąś tam rodzinę w jakiejś sytuacji. I to mi się wtedy bardzo mocno właśnie skojarzyło z iłokami, szczególnie z taką tą finalną imprezą, którą mamy w powrocie Jedi, gdzie mamy to święto właśnie i tam jak to wygląda przy tej muzyce takiej radosnej i tak no to właśnie ja wtedy stwierdziłem, że no to widać trochę, że, że gdzieś tam Lukas pewnie wykorzystał podobne pomysły. Natomiast w samych iłokach w tej bitwie o Endor ja tego specjalnie nie widzę. Poza tym, że trochę zamek, który tutaj w którymś momencie widzimy, przypomina ten zamek, który też się pojawia w którymś momencie w Willow. Ale, ale to mówię, wydaje mi się, że to są jednak zupełnie różne historie, i naprawdę zbyt wiele tutaj rzeczy wspólnych to ja nie widzę, chociaż to też nie ma co ukrywać, no po prostu Willow jest lepszym filmem, lepiej poprowadzonym, lepiej zagranym. Znaczy ja powiem tak, że ja pomimo, że tak jak powiedziałem przed chwilą, nie widziałem może zbyt wielu filmów z tego worka, a już na pewno w ostatnich czasach, to z dzieciństwem mi się bardzo dobrze kojarzą tego typu filmy. Właśnie Willow, Niekończąca się Opowieść to są filmy, które zrobiły moje dzieciństwo i teraz Gdybym za dzieciaka obejrzał iłoki, pewnie byłoby tak samo. I myślę, że gdyby to obejrzeć właśnie w takiej kolejności, gdyby dziecko w tamtej epoce, nie wiem czy w dzisiejszej, chociaż akurat dzieci, yy, dzieci powiedzmy yy, na poziomie kilku lat one jeszcze nie przysiągły może tą dzisiejszą epoką, ja jestem w stanie swojej córce puszczać, nie wiem, misia uszatka i tego typu bajki, ona je uwielbia, także bardzo możliwe, że filmy też by kupowała tego typu, ale właśnie, ja myślę, że te iłoki to był, to był dobry pomysł, tylko obejrzany w odpowiedniej kolejności, czyli puścić dziecku łoki a potem po jakimś czasie niech odkryje, że istnieją Gwiezdne Wojny, a, a większość tak, tak, fanów tak, tak, po prostu szła inną kolejnością, nie? Większość obejrzała Gwiezdne Wojny, a potem nagle, o jest coś jeszcze, jest coś jeszcze i tutaj wielkie rozczarowanie. Ale... Idąc tą odpowiednią kolejnością, ja myślę, że to był dobry pomysł, bo gdybym ja w dzieciństwie, wtedy kiedy naprawdę moje dzieciństwo robiły takie filmy jak Willow, czy Niekończąca się opowieść, gdybym obejrzał wtedy iłoki, to pewnie był, by, bym był zachwycony. A to by była bardzo krótka droga do tego, żebym zaraz odkrył Gwiezdne Wojny. Znaczy to bez dwóch zdań był świetny pomysł Lukasa. No, zresztą pod kątem właśnie takiego pomysłu na rozbudowę tego uniwersum, no to umówmy się, że Lukas od samego początku wiedział, jak rozszerzać całą tę markę, jak budować właśnie ten świat, jak gdzieś tam serwować właśnie nowe rzeczy, które by docierały do nowych grup odbiorców. No i, i, i teoretycznie można oczywiście iłoki e postrzegać właśnie tak jako taki ruch bardziej marketingowy wręcz, no bo kierujemy się do młodszego odbiorcy, do nieco innego targetu, serwujemy właśnie iłoki, e czyli czyli kolejną taką szeroką gałąź, którą możemy później sprzedawać jako zabawki, różnego rodzaju maskotki itd., itd. ale wydaje mi się, że to, jest, to, co mówisz, to jest właśnie dobry trop, że, że to też jest całkiem niezły pomysł pod kątem właśnie z samego świata i opowieści, które tutaj w tym świecie dostajemy, no bo to tak jest, że jednak takie filmy, fantazy które nie są jakieś specjalnie skomplikowane, no bo tak jak wspominaliśmy przecież o tym, to w zasadzie jeden i drugi film, no to są takie bardzo klasyczne opowieści. No pierwszy to jest bardziej taki film drogi, drugie to jest bardziej właśnie takie mrocz, mroczniejsze fantazy, ale jedna i druga to są historie, które z naszego punktu widzenia no każdy pewnie widział w różnej wersji dziesiątki razy, ale no to co wspomniałeś, no dzieciaki nie są tak zmanierowane jak my stare dziady, które już mają za sobą setki filmów i, i pewnie jakby pod kątem chłonięcia tego wszystkiego, no to działa na zupełnie innym poziomie. No a, a, a to, że to, ta historia właśnie nie jest jakoś tam specjalnie przeładowana, nie jest jakoś specjalnie skomplikowana, no to dla takiego młodszego odbiorcy w zestawieniu właśnie z tym, że dostają iłoki, że dostają jakiś tam fajnie zbudowany świat, że dostają jakieś tam dodatkowe gadżety, no to myślę, że to na pewno byłoby coś po prostu fajnego. A poza tym te filmy też mają właśnie to, co jest w wielu takich klasycznych baśniach czy bajkach, gdzie mamy właśnie taki jakiś tam czarny charakter, ale gdzie mamy pokazane, czy wyraźnie rozgraniczone wiesz, to dobro i zło, gdzie mamy napiętnowane to zło, dobro zwycięża i tak dalej, i tak dalej, bo nawet pomimo tej masakry na początku, no, która jest no, w sumie mocnym elementem, no to można powiedzieć, że że pod tym kątem, no to też to jest właśnie takie, właśnie bardzo, bardzo klasycznie poprowadzone, po prostu. Dla młodego widza bomba, i, i mi się też to naprawdę dobrze oglądało. A, a w porównaniu w ogóle z Holiday Special, jeszcze tak wracając do poprzedniego odcinka i tego, co wspomniałeś na początku, że ludzie zestawiają te filmy, no to trzeba jeszcze raz to wyraźnie podkreślić, że to jest naprawdę no zupełnie, zupełnie inna półka, jeżeli chodzi właśnie o kinematografię. Ja się zgadzam, a już zupełnie na sam koniec, podsumowując teraz, jak o tym mówiliśmy, mi się przypomniało, że przecież ja, gdy przygotowywałem pokój dla dzieci, to zrobiłem na ścianie wioskę Iłoków i przecież ja od 3,5 roku mieszkam z wielką wioską i Iłoków na ścianie, zupełnie <głos> o tym jakoś, jakoś mi to wywiało z głowy, tak to jest już w pisane w ten cały, w to miejsce w którym przebywam na co dzień, że o tym zapomniałem. Oczywiście wioska Iłoków oparta na komiksie, bardziej przypominająca Gumisie, ale od dziecka moje dziecko widzi codziennie, pierwsze co widzi rano i ostatnie co widzi wieczorem to Wielka Wioska Iłoków. No to widzisz, to teraz do przynajmniej posta na Facebooku, masz obowiązek zrobić zdjęcie wioski iłoków e z domu <śmiech> i umieścimy, żeby wszyscy widzieli, jak przygotowujesz młodą na ten, na iłoki, na, e na seans iłoków, e no bo zakładam, że jeszcze trochę pewnie za, za mała, żeby na razie to wspólnie z nią oglądać. No. no, dobra. No to to by było chyba na dzisiaj wszystko, nie? Trzeci tak, trzecia godzinka. <śmiech> No i teraz zaczną się schody pewnie, lekkie, no ale mamy nadzieję, że jakoś podołamy i, i wkrótce się będziemy mogli usłyszeć przy okazji kolejnych podcastów. Okej. Okay. Najprawdopodobniej no, no, nawet na 100% nie będziemy teraz omawiać e, tego kinowego pilota wojen klonów. W zasadzie dzisiaj zamykamy te filmy wszystkie e, obudowujące jakoś, te filmy nie będące epizodami. Filmy, które były dla nas punktem wyjścia jakoś do Łotra 1, chociaż Water 1 oczywiście to jest zupełnie inny kaliber, zupełnie inna liga i zupełnie inny film. No ale gdzieś tam można zestawić, że to z tego worka nie epizodów. A teraz mamy nadzieję od następnego tego tygodnia przejść do dania głównego, czyli epizody 4-6, epizody 1-3. Jeśli nam się to uda, to po prostu będziemy sami przed sobą chyba bić pokłony. <głos> Jeśli chyba nam się tak. Tak, to nie uda, to wybaczcie, ale zrobimy wszystko, żeby się udało. Natomiast nam zostały niecałe dwa tygodnie do premiery. My na dzisiaj się z Wami żegnamy. Dziękuję Ci bardzo, Jerry, za rozmowę. Dzięki, dzięki również. Z Wami wszystkimi. Do usłyszenia niebawem. Cześć. Cześć.